Jan Brzechwa, Baśń o Stalowym Jeżu. Na ulicy Czterech Wiatrów, niedaleko Bonifratów, do zachodnich ścian przytyka sklep magika, mechanika. Sklep ten zawsze jest zamknięty, lecz przez okno wystawowe widać różne dziwne sprzęty, różne części metalowe, tajemnicze instrumenty, automaty, lalki, skrzynki, nakręcane katarynki. Śpiewające psy i świnki. Z głębi sklepu, z nad stolika, patrzą oczy mechanika. Widać jego twarz nie młodą, okoloną rudą brodą, duże uszy, nos spiczasty, krzaczaste brwi jak chwasty. Całe noce magik siedzi, pośród zwojów drutu z miedzi. waży zioła, praży kwasy i uciera kuperwasy. Kto zobaczy mechanika, tego zaraz lęk przenika, ten ucieka od wystawy, choćby nawet był ciekawy. Dnia pewnego, w październiku, napłynęło chmur bez liku, runął w wicher porywiście, poleciały żółte liście, zaciemniły się błękity, zgęstniał mrok niesamowity. Przepadł księżyc, gwiazdy znikły, tylko blask latarni nikły. Poprzez pluchę października padał w okna mechanika. Snać żałosny śpiew jesieni Albo napływ nocnych cieni Albo gwiazd zupełny zanik Sprawił właśnie, że mechanik Usnął nagle przy stoliku Dnia pewnego w październiku Spał jak kamień A tymczasem drzwi rozwarły się z hałasem I ze sklepu na ulicę W noc w na nawałnicę biegł z chrzęstem jeż stalowy Miał przyłbicę zamiast głowy Od przyłbicy aż popięty W stal hartowną był zaklęty Miał też pancerz z każdej strony mnóstwem igieł najeżony. Nadto miecz ze stali twardej, tarczę tudzież halabardę. Jeszcze przez chwilę nasłuchiwał, coś wspominał, coś przeżywał. Spojrzał w noc październikową i zacisnął pięść stalową. W krąg ulica była pusta, mrok narastał, wiatr nie ustał, deszcz jesienny w szyby chlustał. Co się stało, to się stało. Widać, tak się stać musiało. Jeż więc naprzód ruszył śmiało, Pędził w dal opustoszałą, Pod murami się przemykał I w zaułkach ciemnych znikał. Od ulicznych świateł stronił, Jakby lękał się pogoni. Biegł przez siebie bez wytchnienia, Nie czuł głodu, ni zmęczenia. Dudnił stalą po kamieniach, A gdy biła jedenasta, Jeż opuścił mury miasta. Teraz nieco zwolnił kroku, Szedł przez pola w gęstym mroku, Minął sady i ogrody, Przebiegł szybko gajk młody. Minął bur wysokopienny, w którym jęczał wiatr jesienny. Aż wdarłszy się z zawieji, jeż stalowy dopadł kniei. Tu odetchnął leśne zmory, w dziuplach jadły mu muchomory. W opuszczonym jarze strzygi odprawiały na wyścigi swoje pląsy i podrygi. Biedźmy spały w gniazdach wronich. Sowy piały, a koło nich, wyskoczywszy na wierzchołek, na piszczałce grał dusiołek Gnom zbudował sobie kuchnię Na świecącym, drzewnym próchnie Gotował w spleśni żurek Dla ślimaków i jaszczurek Jeż przez chwilę odpoczywał Coś wspominał, coś przeżywał Lecz niebawem ruszył dalej Budząc wiedźmy chrzęstem stali Szedł przez gąszcze maszyście, Depcząc mchy i zgniłe liście Szedł na wszystko wokół głuchy Roztrącając mieczem duchy Brzask od wschodu jaśniał złudnie A jeż zdążał na południe Stanął właśnie na polanie Gdy z ninacka niespodzianie Ujrzał tam, gdzie żednie knieja Czarodzieja Babuleja Miał Babulej łeb jak skała Z nozdrzy para mu buchała Wlatywał ogień z gęby Miał ramiona jak dwa dęby Każdą nogę miał jak wieża Gdy się ocknął Spostrzegł jeża Był Babulej tak potężny że jeż, mężny i orężny, zbladł, o ile że bledną, ale to jest wszystko jedno. Rzekł Babulej, hej rycerzu, hej stalowy dzielny jeżu, jaka moc i jaka władza do tej kniei cię sprowadza. Czy przybywasz do mnie w gości? Czy chcesz zabrać moje włości? Czy też cel masz niedościgły, aby we mnie wpić swe igły? Jeż zawołał, dobrodzieju, czarodzieju, Babuleju, od przyłbicy aż popięty Jam stalowy jeż, zaklęty Przez magika, mechanika I wprost żałość mnie przenika Kiedy patrzę na mą zbroję Na stalowe igły moje Twoja mądrość jest bez miary Powiedz, jak mam zrzucić czary Dokąd iść mam, wskaż mi drogę Bo tak dłużej żyć nie mogę Zastanowił się babulej I do jeża rzekł już czulej Z tej krynicy wody ulej kiedy nią przemyjesz oczy, Wnet przed tobą się roztoczy Gładka droga, idź nią żwawo, Byle w prawo, zawsze w prawo. Gdy dotrzymasz tego święcie, Spadnie z ciebie złe zaklęcie. Jerz uściskał babuleja, W tobie cała ma nadzieja, rzekł z wdzięcznością, bez przeszkody, Nalał w dłoń cudownej wody, wodą plusnął sobie w oczy, Aż tu nagle się roztoczy, Droga gładka, lecz zawiła, Cała węgle się gubiła. porośnięta przy tym była migotliwą, srebrną trawą. Jeszczą tą drogą ruszył. W prawo. Szedł bez przerwy, aż do zmroku. Nie zwalniając nawet kroku. Ani nie jadł, ani nie pił. Tylko chłodem się pokrzepił. Dziwne dziwy widział z lewa. Migdałowe kwitły drzewa. Kolorowych słońc ulewa oblewała piękne place. Na nich domy i pałace. A w pałacach rajskie ptaki a w ogrodach złote maki, a wokoło mleczne rzeki zdążające w świat daleki. Jeża nie kusiły, wytężając wszystkie siły, ciągle w prawo szedł po drodze, pamiętając o przestrodze. I po stronie właśnie prawej ujrzał jeż rtęciowe stawy, falowała rtęć w srebrzyście i srebrzyła się faliście i jaśniała uroczyście, blask rzucając na wybrzeża, nadal mroczną i na jeża. Jeż przed siebie śmiało dążył, w żywym srebrze się pogrążył i przez rtęci śliskie fale płynął silnie i wytrwale. Stoczył przy tym bój zajadły, bowiem zewsząd go opadły wygłodniałe złe trytony, ale on, niezwyciężony, mieczem rąbał i wywijał, aż je wszystkie pozabijał. W drugim stawie ośmiornice srebrne, rtęcią i księżycem, chciał jeża ściągnąć na dno, ale on swą pięścią władną część ich zabił, część ogłuszył, po czym w dalszą drogę ruszył. W trzecim stawie smok trzy głowy stał do walki już gotowy i na jeża chciwie czychał, i kroplami rtęci prychał. Ale jeż nań spojrzał hardo, broń w prawicy dzierżył twardo i odrąbał halabardą wszystkie trzy zło wrogie głowy, aż się zmącił staw rtęciowy. Gdy jeż stawy wreszcie przebrnął, połyskiwał zbroją srebrną. Następnego dnia wieczorem nów majaczył się nad borem. Mgła jak zwykle drogi strzegła. Droga prawą stroną biegła, jeż nie patrzał w lewą stronę. Gdzie wodnice rozbawione z siedmiu jezior wyłonione, zachwycone mężnym jeżem zapraszały na wieczerzę. On szedł w prawo, ciągle w prawo, gardził strawą i zabawą. Kroczył naprzód niestrudzony Rtęcią złudnie posrebrzony Miecz wyostrzył jak należy A gdy mrok się rozlał szerzej Zszedł w dolinę nietoperzy Czuł, że bój nie będzie błachy Nietoperze skutej blachy Z metalicznym skrzydeł chrzęstem Uderzyły rojem gęstym Ćmy blaszane o północy Przyleciały do pomocy A ze szczelin pełzły strachy Nocne strachy Skutej blachy Jesz odważnie się najeżył Halabardo się zamierzył, wpadł w sam środek nietoperzy i na oślep ciął z rozmachem napastliwą groźną blachę. Ciem padały całe stosy, a on wciąż zadawał ciosy. Nietoperzy chmary tępił, tarczę pogiął, miecz przytępił, deptał blachę pokonaną, a gdy bój się skończył rano, stwierdził jesz swój triumf świeży, więc z doliny nietoperzy, w której posiadł śmierć i trwogę. Wyszedł znów na gładką drogę Mgła jak zwykle drogi strzegła Droga prawą stroną biegła Jesz wytrwale szedł przed siebie A w ponurym ciemnym niebie Chmur kłębiła się na wała Jesień deszczem ociekała Dal w pobliżu posępniała Minął dzień i noc nastała A gdy świt był niedaleko Stanął Jesz nad wielką rzeką Nurt burzliwy i spieniony Tworzył wiry z prawej strony. jeszcze to zoczył, lecz nie zboczył. Tylko w środek wirów skoczył. Płynął śmiało jak na połów. A gdy przemógł moc żywiołów, Ujrzał wyspę trzech bawołów. Był na wyspie las potężny, Nie drewniany, lecz mosiężny. Z lasu, sadząc przez wądoły, Wyskoczyły trzy bawoły. i ruszyły wprost na jeża, Który dotknął już wybrzeża. Ziemia drżała, tratowana przez bawoły. Gęsta piana wystąpiła im na pyski, W ślepiach drgały krwawe błyski, A kopyta ich potężne, niezwyczajne, lecz mosiężne, I mosiężne wielkie rogi, W sposób groźny i złowrogi skierowały się na jeża. Tylko bawół tak uderza. Jeż do walki już gotowy, wyjął z pochwy miecz stalowy. W boku skoczył i za rąbał mieczem. Straszne cięcie, zmiotło sześć bawolich rogów, które spadły wśród rozłogów Ich mosiężny dźwięk rozbrzmiewał O mosiężne tłukły się drzewa I przez echo powtórzony Brzmiał i grzmiał na wszystkie strony A bawoły chyląc głowy Legły rzędem Jeż stalowy stał podparty halabardą I przyglądał się z pogardą Pokonanym swoim wrogom I mosiężnym wielkim rogom Po czym ruszył w prawo drogą Dziwne dziwy widział z lewa z białych skał sprunęła mewa, trzepotliwa, śnieżno-biała. W dziobie złoty klucz trzymała, kluczem skały otwierała. Otwierała złote bramy, skarbce, zamki i sezamy. On szedł w prawo, ciągle w prawo, gardził złotem, gardził z trawą. Szedł bez przerwy aż do zbroku, nie zwalniając nawet kroku. Ani nie jadł, ani nie pił, tylko chłodem się pokrzepił. Nic nie działo się na razie, ale w całym krajobrazie nastąpiły zmiany pewne. Dale puste i bezdrzewne, w księżycowym stały blasku. Droga wiła się wśród piasku, a gdy mgła na drogą znikła, zaszła nagle rzecz niezwykła. Kiedy jeszcze przez piachy kroczył, z pochwy naraz miecz wyskoczył i pofrunął w dal z łoskotem, tarcza za nim w ślad, a potem halawarta mknąc przed siebie znikła szybko w nocnym niebie. Jeż miał, jeż się zdumiał. Ale zanim coś zrozumiał, jakaś siła niebywała, nagle z ziemi go porwała i poniosła jak źdźbło słomy w świat daleki. Niewiadomy, jeż w niezwykłym swoim locie widział gwiazd jarzących krocie, a pod sobą czarną chmurę, a przed sobą wielką górę, niebotyczną i wniosłą. Do niej właśnie je zaniosło. Jeż wytężył wyobraźnie. Wzrok wytężył i wyraźnie widział teraz i miarkował, że to góra magnesowa. Z dali ciemnej się wyłania, że jej siła przyciągania nieodparta i straszliwa stal unosi i porywa. Leciał jesz jak srebrna kula. Brzęczał tak jak pszczoła z ula. Góra przed nim w oczach rosła. Niebotyczna i wyniosła. Wreszcie gniewny i ponury przylgnął jesz do zbocza góry. Stał bezbronny, pełen trwogi. Magnes więził jego nogi i krępował wszystkie ruchy, tak jak muchę lep na muchy. Chcąc się wydrzeć z tej niewoli, jął poruszać się powoli, jął powoli piąć się w górę, nie zważając na wichurę, nie zważając na zmęczenie, brnął po swoje przeznaczenie. Szedł pięć godzin, aż o świcie wreszcie znalazł się na szczycie. Był tam pałac z gwiazd wysnuty, i był człowiek w złocie kuty. I obuty w złote buty. A dokoła w barwnej śniedzi Stali ludzie z brązu, miedzi I z mosiądzu, i z ołowiu. Wszyscy stali w pogotowiu. Władca Góry Magnesowej Do zdobyczy swojej nowej krzyknął Jam jest w złocie kuty I obuty w złote buty. Bezprzykładna dzielność Twoja Ani pancerz, ani zbroja Nie uchronią Cię przede mną. Ja mam taką moc tajemną, Że się tylko stalą żywię. I na górze tej szczęśliwe Miedzią brązem i mosiądzem Jak posłusznym ludem rządzę Broń się jeżu, mam ochotę Stal Twą przebić ostrzem złotym Jeż zawołał Niech się stanie, choć Przyjmuję Twe wezwanie Nie mam miecza ani tarczy Ale igieł mi wystarczy Po tych słowach pięść zacisnął, Złoty rycerz tarczą błysnął Błysnął złotym swym pancerzem A gdy stanął tuż przed jeżem Porwał szybko w dłoń waleczną Złotą klingę obosieczną Zawrzał bój, brzęk metali Naprzód złota, potem stali Dookoła się rozlegał I wraz z echem w dal wybiegał Nagle dopadł jeż rycerza I straszliwa igła jeża W pancerz wbiła się ze zgrzytem Jeż zachwiał się, a przy tym Krwi czerwonej kropla spadła Krew trysnęła na wiązadła Na pierśnik, na przyłbice Na stalowe rękawice Właśnie krwi tej kropla świeża Złe zaklęcie zdjęła z jeża. Pękła stal, przyłbica spadła i dziewczyny twarz pobladła, wyłoniła się ze stali. A tu stal pękała dalej, odpadała jak łupina. Wyszła z niej na świat dziewczyna, jawiąc wdzięki swe dziewczęce i dziewczęce białe ręce i kibici kształt powabny, obleczony w strój jedwabny. Rycerz patrzał ze zdumieniem, podszedł, objął ją ramieniem i na jego pierś złocistą uza jej spadła kroplą czystą i... O Boże, łza ta świeża Zdjęła czary złe z rycerza Złoto spadło zeń Okowy władcy góry magnesowej Nie zdołały się już się ostać I młodzieńca piękna postać Przed dziewczyną kornie stała A dziewczyna promieniała Białe ręce wyciągała Świat spowiła mgła różowa W mgle tej góra magnesowa Rozpłynęła się, przepadła Tak jak niknął złe widziadła I dokoła zaszła zmiana Niewidzialna, niespodziana Migdałowe kwitły drzewa, kolorowych słońc ulewa, oblewała piękne place, na nich domy i pałace, a w pałacach rajskie ptaki, a w ogrodach złote maki, a dokoła mleczne rzeki, zdążające w świat daleki. Cały bezmiar grał i śpiewał, z białych skał sfrunęła mewa, trzepotliwa, śnieżnobiała, w dziobie złoty klucz trzymała, kluczem skały otwierała, otwierała złote bramy, skarbce, zamki i sezamy. A młodzieniec rzekł najczulej zaczarował mnie babulej, zakuł w złoto swym zaklęciem, a ja jestem sławnym księciem, dzielnym księciem złotowojem. Jesteś właśnie w państwie moim. A ja, rzekła mu dziewczyna, jestem panna Klementyna, pasierbica mechanika, śledziennika i magika. Ach, to złośnik jest nieczuły, jego słowa mnie zakuły, w stal okrutną, w postać jeża, który nie wie dokąd zmierza. Porzuć troskę nadaremną, rzekł złotowój. Zostań ze mną, mówię serca, chciej uwierzyć, Pragnę z Tobą życie przeżyć, Będziesz dobrą moją żoną, szanowaną i wielbioną, Mieszkać będziesz w tych ogrodach, Wchodzić będziesz po tych schodach, Siedzieć będziesz na mym tronie, jak przystało mojej żonie. Klementyna się zgodziła, była dobra, była miła, Z mężem dużo lat przeżyła, w wielkim szczęściu i bez waśni. I to właśnie koniec baśni. Na ulicy Czterech Wiatrów, niedaleko Bonifratrów, Do zachodnich ścian przytyka sklep Magika Mechanika. Sklep zamknięty na trzy spusty, jest od dawien dawna pusty. Lecz przez szybę wystawową, gdy do szyby przylgnąć głową, Widać wielką pajęczynę, pająk wątłą swą tkaninę. Utkał z nudów i z nawyku, dnia pewnego w październiku. Czytał Michał Ochnik, Planet Ojc planetoidspodcast.blogspot.com Nie dorastajcie i znajdźcie wszystkie wiersze.